This is tape number 7007. Derek, Prince, Derek subject, Prince mówi na temat przedrostwo na dzisiaj. Ten wykład ma tytuł "Drzewo figowe i winnica". Ostatnio mówiłem o celu Boga dla swojego ludu w końcowym okresie obecnego wieku i zsumowałem to jednym słowem, które brzmi odnowa. I mówiłem. O przypowieści o odnowie dwóch ludów przymierza Bożego, to jest Izraela, który połączony jest z Bogiem, przymierzem, które Bóg uczynił parę tysięcy lat temu i przymierzem, którego nigdy nie złamał. Ale przede wszystkim identyfikowani i z naturalnymi potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba i inni ludzie przymierza Kościół Jezusa Chrystusa identyfikowany z duchowym nowonarodzeniem przez wiarę Jezusa który jest ziarnem Abrahama i tak więc w Jezusie ci ludzie przymierza Bożego spotykają się i wybrałem jako podstawę mojego nauczania Księgę Joela, trzy rozdziały i każdy z nich ma, ma inny temat. Pierwszy spustoszenie, drugi rozdział odnowa i trzeci rozdział sąd. I jako symbole Bożego Ludu wybrałem dwa drzewa, które są bardzo dobrze przedstawione jako y, przypowieść taka w księdze Joela winnica i drzewo figowe i w żaden sposób nie próbuję interpretować sugeruję wam, że drzewo figowe jest symbolem Izraela a winnica jest symbolem Kościoła Więc w tym rozdziale pierwszym widzimy obraz całkowitego spustoszenia a w drugim Obietnice pełnej odnowy. Jest ciekawe, sądzę, że Jezus sam odnosi się do posłania Joela w swoim nauczaniu w Łukaszu, rozdział 21. To jest kazanie, które dał na Górze Oliwnej, nad, niedaleko wzgórza Świątynnego i mówił o końcu tego wieku, który bezpośrednio będzie poprzedzał jego osobisty powrót na Ziemię. I on tam wyjaśnił, jaka będzie sytuacja wtedy na Ziemi i jakie siły będą działać. Jakie trendy będą funkcjonować na świecie. I zakończył przypowieścią, którą chcę Wam przeczytać. Łukasz 21 Ewangelia św. Łukasza rozdział 21 wersety od 29 do 32 To jest przypowieść Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa i wierzę, że to w pewnym sensie jest cytowaniem Joela rozdziału pierwszego Drzewo figowe i wszystkie inne drzewa spustoszone więc w pewnym sensie Jezus kieruje nas do na proroctwo Joela i na zastosowanie go do czasów ostatecznych, ale nie stosuje go do winnicy. Ja wierzę, że On winnicę omija, dlatego, że Kościół to są ludzie ducha, duchowi ludzie. I On mówi w tym kontekście o rzeczach, które mogą być zrozumiane przez ludzi świata poprzez wiadomości, które czytałem w gazetach. Kościół jest, jak mówi Biblia, tajemnicą, w pewnym sensie zakrytą i roz rozróżniona może być jedynie duchowo, ale innym aspektem tej prawdy jest historyczny aspekt, ponieważ Kościół rzeczywiście należy do czasu i przestrzeni. Więc Ko Jezus powiedział, spójrzcie na drzewo figowe i wszystkie inne drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest blisko przypuszczam, że orientujecie się, że w tym kraju o którym mowa jest bardzo mało jakiejkolwiek wiosny bardzo mało i prawie nie ma w ogóle jesieni ale kiedy drzewa zaczynają wypuszczać małe pączki natychmiast bardzo szybko będzie tam już lato i tak właśnie Jezus powiedział kiedy widzicie, że drzewa wypuszczają pąki to wiecie, że coś się szykuje, coś się dzieje i on daje to zastosowanie do drzewa figowego i innych drzew. I dalej mówi tak, i wy gdy widzicie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Chcę zasugerować, że Jezus dobrowolnie skierował naszą uwagę na lud Izraela. Powiedział, jeżeli na nich zwrócicie swoje oko, będziecie mieć bardzo pewną, pewny wskaźnik, że nadeszło pokolenie czasów ostatecznych. I teraz czas trwania pokolenia zależy od tego, jak długo ludzie żyją. To nie jest konkretny wiek. Jako przykład, Bóg powiedział Abrahamowi, że jego potomkowie będą cztery pokolenia w Egipcie. Byli. Spójrzmy na genealogię. Owszem, były to cztery pokolenia, ale były to 400 lat, ponieważ czas trwania życia wtedy wynosi około 130 lat albo 140. Tak więc zależnie od czasu trwania życia dzielimy pokolenia. I nie będę tego dziś próbował zrobić. Ale jest głęboki, głębokie poczucie w moim duchu, że koniec jest bliżej niż niektórzy z was myślą. I Jezus mówi, Decy, decydującym znakiem będzie drzewo figowe, kiedy to zaczyna... Wypuszczać pąki, nie owoce, pąki, wtedy wiecie, że to jest pokolenie czasów ostatecznych. Teraz nie mówię, że wiem na pewno, że to, co mówię Wam, jest pewne, ale mam głębokie przekonanie, że jest bardzo blisko prawdy. Wierzę, że byłem w Jerozolimie, kiedy drzewo figowe wypuściło pąki. To było 13 i 14 maja 1948 roku. Byłem w centrum Jerozolimy, w tych wydarzeniach. I powiem wam, jest to dla mnie osobistą, bardzo widzialną pamiątką. Bardzo to były niebezpieczne czasy, odcięte były zapasy żywności i wody, ale kiedy patrzę w przeszłość, to widzę to jako jeden z największych przywilejów mojego życia, aby być tam w tym znaczącym momencie w historii świata. I teraz. Przypuszczalnie jest mi łatwiej to powiedzieć. Ponieważ no i trudno będzie niektórym z was to zaakceptować, ponieważ jesteście Brytyjczykami. Ale byłem tutaj przez cały ten okres, kiedy Żydzi walczyli, aby pozbyć się kolonializmu brytyjskiego i ustalić swoje państwo. I nie będę wchodził w detale, ale doświadczyłem tego. Parę lat później, około 10 lat, znalazłem się w wschodniej Afryce. Byłem przełożonym koledżu dla afrykańskich nauczycieli. To była wtedy, jak nazywano to Brytyjska Wschodnia Afryka. Kiedy tam byłem, ten tytuł, ta nazwa była już przeterminowana. Wszystkie narody, które tworzyły wschodnią Afrykę, Uganda, Tanganika, Tanzania obecnie i Kenia, zostały już niezależnymi, samodzielnymi państwami. I teraz musicie się nie modlić, ponieważ to jest bardzo kluczowy punkt. Rzeczywiście muszę bardzo uważać na to, na to, co mówię, ponieważ to poselstwo może zgorszyć prawie każdego tutaj. Brytyjczyków, Ar Arabów i Żydów. Zanim, zanim skończę to, żaden Amerykanin nie będzie waszym przyjacielem. Jakkolwiek to, co mówię, to Jezus dał przekazanie. tak rzeczy będą się działy, drzewo figowe i inne drzewa. Kiedy uczyłem tego we wschodniej Afryce, moich studentów, to w momencie, kiedy powiedziałem mi to poselstwo, to wszyscy mieli uszy nastawione z tą uwagą, ponieważ widzieli, że Biblia ma coś do powiedzenia o ich narodzie. Sumując, co to chcę powiedzieć, to w ciągu ostatnich 30 lat tylko w Afryce ponad 50 nowych narodów pojawiło się i prawie wszystkie z nich wyszły z kolonializmu. Z kolonializmu niemieckiego, brytyjskiego, portugalskiego i tak dalej. I każdy z tych narodów i powiedział coś takiego, my jesteśmy ludem sami sobie, chcemy mieć swoją kulturę, swoje zwyczaje, swój język. Nie chcemy obcych zwyczajów lub kultury, aby były wymuszane na nas. Chcemy być sobą. Nerani powiedział, premier Tanzanii, Lepiej cienki kot niezależności ni niż ciepłe okrycie kolonializmu. Nawet jeżeli to jest ofiara, chcemy być sobą. Chcemy pokazać światu, kim jesteśmy. Chcemy użyć swojego języka, nie przepraszając za to. Uh, to Tylko dając wam przykład. Misjonarze Misiona w Kenii i wschodniej Afryce którzy prowadzili szkoły, jeżeli Afrykanie mówili ich własnym ojczystym językiem, to to że naklejano im etykietkę, która brzmiała dzisiaj mówiłeś językiem swoim narodowym. Innymi słowy, te narody widziały moc kolonializmu jako manipulacyjną, dominującą i niszczącą ich narodową naturę, ich kulturę. I można by więcej jeszcze powiedzieć, ale to był właśnie ich punkt, ich punkt widzenia. Nie wiem, jak to jest z Tobą i z drzewami. Ja nie jestem ekspertem w drzewach, ale w czasie, kiedy trwa zima i drzewa nie mają liści, to są do siebie bardzo podobne. Poprzez korę drzewa, oglądając korę, dosłownie trudno mi powiedzieć, jakie to jest drzewo. Trudno rozróżnić ale w momencie, gdy zaczynają wypuszczać pąki stają się odmiennymi drzewami możesz rozróżnić klon, wierzbę to co ja mówię, to mówię że wyłonienie się wszystkich niezależnych narodów świata jest jednym z, naj, z najbardziej Y, z, takich wyznaczających te obecne czasy, wydarzeń. I jest to zapowiedziane w Biblii. Jest to drzewo figowe i wszystkie inne drzewa wypuszczające pąki, y, które dojrzewają i objawiają, czym są naprawdę. I znaczącą rzeczą jest, że Jezus powiedział to w pewnym porządku. Drzewo figowe i inne drzewa. W 1988 drzewo figowe wypuściło pąki. A potem powiedziałbym, że w samej tylko Afryce więcej niż 50 narodów się pojawiło. To były drzewa, które wypuszczały pąki. I to jest ciekawe i niektórzy może Brytyjczycy mieliby obiekcje, ale to jest fakt historyczny afrykańskie narody powiedziały do Izraela pozbyliście się Brytyjczyków powiedzcie nam jak to zrobić wy zaczęliście swoją praktykę narodową z niczym i poradziliście sobie powiedzcie nam jak to zrobić i chociaż oficjalnie większość narodów afrykańskich była przeciwko Izraelowi to większość z nich wciąż miała doradców izra izraelskich, którzy im radzili, jak, radzi jak uprawiać ziemię, jak nawozić, jak zbierać klony. Jest naprawdę bardzo bliskie połączenie między drzewem figowym a innymi drzewami. Powiedziałem to, aby Wam pokazać, że to nie jest pewna teoria. Da z daleka so, Jest to jedna z najbardziej głównych spraw w świecie, w którym żyjemy. Dzisiaj kolonializm to brudne słowo. Jeżeli by ktoś nałożył na Ciebie etykietkę, że jesteś kolonialistą lub imperialistą, to jesteś na po złej stronie barykady. Ale 100 lat temu to w ogóle nie było brudne słowo. Było to normalną rzeczą. Większość narodów europejskich walczyła o swoje tereny kolonialne. I większość z nich w ogóle nie ukrywało faktu, że mają prawo, aby rządzić i wyzyskiwać te tak zwane trzeciego świata narody, tak jak dzisiaj je nazywamy. Tak więc ja wierzę sam i zostawiam to wam do osądzenia. Jezus powiedział spójrzcie na drzewo figowe i na inne wszystkie drzewa. On Od odnosił się do rzeczy, które będą działy się w naszym czasie życia. Bardzo jasne rzeczy na dzisiaj. Nie mogę Wam wyjaśnić, jak moi afrykańscy studenci byli podekscytowani, jeżeli jakim pokazałem to w Biblii. Ponieważ każdy chciał wiedzieć, czy Biblia ma coś do powiedzenia o mnie. Moja odpowiedź jest ma, oczywiście. Ma coś do powiedzenia o każdym z nas. Teraz mówiąc to, dzisiaj Chcę mówić o drzewie figowym. Ostatniej nocy mówiłem o tym, co jest, co jest tą podstawą odnowienia Kościoła i zasugerowałem cztery rzeczy. I to nie jest wykluczające się fakty albo jakieś wypływające z siebie, ale zasugerowałem że w odnowie Kościoła musimy patrzeć na cztery rzeczy. Odnowa pon ponadnaturalnych darów Ducha Świętego, ponieważ nowotestamentowy Kościół nigdy nie działał na podstawie naturalnej, był całkowicie ponadnaturalny w swoich głównych aspektach i oszukujesz siebie, jeżeli mówisz o nowotestamentowym chrześcijaństwie bez sfery ponadnaturalnej. Jeszcze raz to wspomnę dzisiaj. Czytałem jeszcze raz księgę dziejów apostolskich i zastanawiałem się, co by się stało, gdybym usunął wszystkie wersety, które mówią o manifestowanych się darach ponadnaturalnych. I odkryłem, że ani jeden rozdział nie zostałby w swojej treści. Ani jeden rozdział dziejów apostolskich nie ostałby się, jeżeli usunąćby manifestację ponad naturalną Bożego Słowa i daru Ducha Świętego i po drugie wierzę, że dary, dary służby znowu będą odrestaurowane apostołowie, prorocy, ewangeliści pasterze i nauczyciele myślę, jeżeli czytacie nowy testament to będziecie to tych samych od, do, odkryć dokonywać, których ja dokonałem. Nigdy Kościół nie funkcjonował bez tych pięciu służb. Pamiętam, w 1963 roku głosiłem długie kazanie o tym, dlaczego nie powinniśmy już oczekiwać apostołów w Kościele. Głosiłem to w Seattle w Waszyngtonie i muszę powiedzieć, myliłem się. Wiecie, niektórzy nauczyciele nigdy nie mówią tych dwóch prostych słów. Myliłem się. Kiedy, kiedy mówisz jakieś y, spektakularne poselstwo przed ludźmi i nagle odkryjesz, że to nie była prawda, jest to test dla twojej pokory. Musisz powrócić i powiedzieć: Powiedziałem to, ale się myliłem. Mam przyjaciół, którzy są dzisiaj kaznodziejami, którzy byliby przerażeni, bardzo zakłopotani, gdyby musieli stanąć twarzą w twarz ze złymi stwierdzeniami, które uczynili. Trzecią rzeczą, którą wierzę, że odrestaurowana będzie w kościele, to jest władza. I chcemy do tego powrócić. Jest to trochę kontrowersyjne dla niektórych ludzi. I po trzecie... Jedność. jest to dla mnie jasne nigdy nie wypełnimy celu Jezusa dla Jego Kościoła jeżeli nie będziemy jednością i oszukujemy siebie jeżeli myślimy, że możemy wykonać zadanie, które jest nam przeddane na, dla, na ziemi bez jedności pamiętam w 1944 roku kiedy byłem y, żołnierzem brytyjskim byłem w okolicach Izraela i tego dnia miałem przepustkę i szedłem do Ogrodu Oliwnego, żeby się pomodlić. I kiedy tam byłem, Pan powiedział do mojego ducha i powiedział Chcę, abyś modlić się, aby moi ludzie byli jedno. I muszę wam to powiedzieć. Ja odrzuciłem to jako śmieszną niemożliwość. M Muszę wyznać, patrząc w przeszłość, także. I kiedy patrzę w przeszłość, to widzę, że też było coś takiego w mojej postawie. Mówiłem: Panie, jeżeli już masz Derka Princa, to nie potrzebujesz wielu innych. Możecie się śmiać, ale jest wielu chrześcijan i grup chrześcijańskich, które tak właśnie myślą. My to już mamy, nieważne co ma reszta. Powiedziałem ostatniej nocy, jest to wyznacznik Bożego sługi, że On smuci się i płacze nad ruinami Bożego Kościoła i wierzę, że to jest prawda literalnie, jest to prawda o Bożym mieście, Bożych lud ludziach to jest to znak Bożego Słowa w Tobie że nie możesz być zadowolony jeżeli Kościół jest w ruinach i dzisiaj wieczorem będę mówił o drzewie figowym osobiście wierzę że Izrael jest unikalnym narodem Bóg wybrał to. Ja nie wybrałem, Bóg wybrał. I Bóg ma jakby inne środki przekazu, aby komunikować się z ludźmi na świecie. Dawam przykład. Biblia mówi, księżyc, gwiazdy i słońce dają ciche poselstwo Boga dla całego świata. I jeszcze raz, jeżeli chodzi o ten kraj, o którym mówimy, to nieskończoną ilość lekcji dla mnie daje położenie geograficzne tego kraju. Cała, cała ta rzecz to jest lekcja. Taka mała część powierzchni Ziemi tyle ma do powiedzenia nam w zaskakującym kontraście i w lekcjach. Może najsilniejszą lekcją dla mnie jest rzeka Jordan. Wiecie, co to znaczy Jordan? Ten, kto ten, który schodzi w dół, wstępujący. I jest to obraz ludzkiego życia, które z dala od łaski Bożej kończy się w słonej goryczy Morza Martwego. Od narodzenia człowiek naturalny schodzi w dół. Może mieć swój czas piękności, młodości i owocności Morza Galilejskiego, ale jeżeli jego kurs życia nie zmieni się, skończy w Morzu Martwym. To jest nieubłagalny koniec ludzkiego życia z dala od łaski Bożej. I następnie mamy. Księgę I wierzę, że jest jedna konkretna księga, która więcej niż inne zawiera poselstwo Boże z Biblii i wierzę, że Izrael jest poselstwem Bożym, poselstwem napisanym w historii ludu. Jest to poselstwo obietnicy i poselstwo ostrzeżenia i kiedy myślę o historii Izraela przez ostatnie 3000 tysiące lat to jedną z rzeczy, które się stały i że ja drżę to jest potwierdzenie absolutnej wierności Bożego Słowa wszystko co, się, co On powiedział stanie się tak jak On powiedział jeżeli Bóg powiedział będziesz mi posłuszny i ja Cię będę błogosławił, to tak jest, jesteśmy posłuszni i On nam błogosławi. I, I mówi, jeżeli i będziecie mi nieposłuszni i ja Was ukażę, to wierzcie mi, On Was ukaże. Jest święty strach Boży w moim sercu teraz, kiedy rozważam straszną pewność Bożych stwierdzeń. Wierzę, że cała historia Izraela jest w Biblii od początku do końca. Część to historia, a reszta to proroctwo. Ale wierzę, że proroctwo jest tak samo pewne w historii, chociaż jest tak pewne jak historia, chociaż jeszcze się nie stało. I spróbuję na chwilę nakreślić przeznaczenie Izraela tak jak to mówi Pismo po pierwsze chcę dać Wam wiele prorost lub kilka z wielu prorost o rozpros rozproszeniu Izraela Bóg tak jasno powołał ich po wy wyprowadziłem Was zaprowadziłem do tego kraju jeżeli będziecie mi posłuszni, będę Was błogosławił. Jeżeli nie będziecie mi posłuszni, będę Od Was karał. I, as as I, I przypuszczam, że trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 26, wyjaśnia to tak jasno, jak to jest tylko możliwe. Trzecia Mojżeszowa 26 zaczyna się od paru wersetów, które mówią: To jest to, co chcę, abyście robili. Tak mówi Pan. Jeżeli będziecie tak czynić, to wszystko będzie dobrze z Wami. A reszta rozdziału wyjaśnia, co się stanie z Izraelem, jeżeli nie będą robić tego, co On mówi. I myślę, że po pierwsze musimy zanalizować, jaki był podstawowy błąd Izraela. I chciałbym powiedzieć, proszę, nie mówcie Żydom, że oni będą ukarani, ponieważ ukrzyżowali Jezusa. Ponieważ jest to pewny sposób, aby Zapobiec, żeby słuchali czegokolwiek więcej. Co Ty chcesz powiedzieć? Jeden z naszych przewodników powiedział, że przeprowadzał grupę rzymskich katolików po kraju izraelskim kilka lat temu i ta grupa powiedziała temu przewodnikowi Wy ukrzyżowaliście naszego Pana ponieważ ta przewodniczka była Żydówką a ta przewodniczka powiedziała dlaczego Ci nikt nie powiedział, że to Wy Rzymianie ukrzyżowaliście ich ukrzyżowaliście Go na pewno Żydzi dzielili winy, ale to Rzymianie ukrzyżowali Jezusa Pozwólcie mi, że wspomnę. Są dwie książki, które e, chciałbym Wam powiedzieć, są warte przeczytania. Pierwsza ma tytuł Krew mojego brata i jest napisana przez bardzo wierzącego rzymskiego katolika. I podstawowo mówi prosto że to, co zrobili naziści w Holokoście, to było po prostu żniwo tego, co Kościół zasiał przez siedem wieków. 17 wieków. I właściwie naziści nie musieli już nic więcej mówić o Żydach, aniżeli Kościół jego liderzy, tak jak i Luter, i piękni święci katolicy już powiedzieli, to jest fakt historyczny jest inna księga której jeszcze nie czytałem ale chcę przeczytać dlaczego umarło 6 milionów I jest to dokumentowany zapis absolutnej bierności i nie, braku aktywności rządu amerykańskiego skonfrontowanego z pewnością że jeżeli nie zainterweniują to miliony Żydów umrą w Europie i to jest udokumentowana książka poprzez archiwa Stanów Zjednoczonych. Jeszcze raz tytuły. Pierwsza, krew Twojego brata, Maton Heja. I druga, dlaczego 6 milionów umarło. Jakkolwiek wierzę, że w tym rozdziale mamy podstawowy powód katastrofy Izraela. Są dwie rzeczy, które są użyte w tym rozdziale i każda z nich cztery razy. Pierwsza w wersji King James mówi, jeżeli nie będziesz słuchał uważnie. 14, 18 i 21 i 27 werset. Spójrzcie na to, jeżeli chcecie. I druga w King James, jeżeli będziecie chodzić wbrew mnie jeżeli odejdziecie od, od mojej drogi i sugeruję wam to jest podstawowy problem Izraela i rasy ludzkiej pierwszą rzeczą jest niesłuchanie Boga. Drugą rzeczą jest uparte robienie swojego. I z powodu tych rzeczy Bóg powiedział, że ukaże Izraela siedem razy, potem siedem razy więcej, i potem jeszcze siedem razy więcej. I siedem razy więcej. To słowo siedem razy, cztery razy pojawia się w tym rozdziale. Jest cztery. Yy, sformułowania, które pojawiają się cztery razy. Jeżeli nie będziecie słuchać, jeżeli odejdziecie od mojej drogi, siedem razy, siedem razy, siedem razy, siedem razy i siedem razy. Podstawowo do 29 wersetu tego rozdziału jest napisane w dalszym ciągu Izrael jest w w granicach swojej ziemi. Następne karania są wymienione w kontekście ich wygnania do wszystkich innych narodów. A ich ziemia została przejęta przez innych. I to jest prosta sprawa historii, że to dokładnie się stało pomiędzy innymi sprawami Pan ostrzegł Izraela, że kiedy będą otoczeni przez swoich wrogów, będą musieli jeść swoje dzieci. Nie wiem, czy Wam to mówili przewodnicy, ale to stało się podczas obleżenia Jer z Jerozolimy przez Rzymian w 70. roku. Matki rzeczywiście zjadły swoje dzieci. I na przykład zapis ten zawiera incydent, że dwie matki umówiły się, że zjedzą swoje dzieci. Pierwsza matka oddała swoje dziecko, zostało zabite, ugotowane i zjedzone. Ale kiedy przyszedł czas na drugie dziecko, matka ukryła je. Więc była wojna między tymi dwoma kobietami. I jest to, Josefus powiedział to, jest to w tym zapisie historycznym. Dlaczego to mówię? Ponieważ nie myślicie, że Bóg jakby zbyt dużo mówi odnośnie jakiegoś przypadku. Wszystko, co mówi, właśnie się stanie. Stanie się. Pod koniec tego rozdziału Biblia maluje obraz ob narodu żydowskiego w wygnaniu pomiędzy narodami, prześladowany, wyrzucony. Wystraszony, bojący się nawet własnego cienia. Niemożliwe, aby w jakikolwiek sposób przeciwstawili się swoim prześladowcom. Ci, którzy byli na, przy pomniku Advers muszą przyznać, że aż do 1945 roku to właśnie się działo. Jedna z rzeczy, która mnie przekonuje, że Bóg nie zmienił znaczenia proroctwa o ostatnich 19 wiekach, ponieważ te proroctwa ciągle literalnie, literalnie wypełniają się w naszych czasach. Tak więc rozproszenie Izraela jasno było przepowiedziane i w najmniejszych szczegółach i dzieje się dokładnie, tak jak Bóg powiedział, że się stanie. Zasugerowałbym, że żaden historyk lub dziennikarz, patrząc wstecz poprzez historię, nie powiedziałby tego bardziej jasno i dokładnie, niż Mojżesz powiedział to 15 wieków zanim to zaczęło się dziać i teraz dalej kontynuuję inną część obrazu ta sama Biblia, która przepowiada rozproszenie Izraela także przepowiada jego odnowę i ponowne zgromadzenie i zanim zostałem kaznodzieją, byłem logikiem, co czasami sprawia mi kłopoty obecnie, ponieważ logika w pewnym sensie jest nieodparta. I moją konkluzją jest, jeżeli wszystkie proroctwa o y, rozproszeniu Izraela były dokładnie wypełnione, to również wszystkie proroctwa, jedyna taka konkluzja jest, że wszystkie proroctwa o ponownym zgromadzeniu i odnowie będą również dokładnie wypełnione. Tak samo. Gdyby to było w inny sposób, miałbym jakiś argument przeciwko Panu, ale nie wierzę, że istnieje jakikolwiek argument. Teraz powiedziałbym, że przynajmniej 300 jasnych obietnic odnowienia Izraela istnieje w Starym Testamencie oczywiście nie możemy wszystkich dziś omówić ale kilka omówimy w jakiejkolwiek jesteś rasy lub pochodzenia jeżeli to jest prawda to wszyscy musimy słuchać czy to nam pasuje czy nie wszystko, jest wszystko jedno Paweł powiedział możemy dosłownie nic nie możemy zrobić przeciwko prawdzie wierzysz w to? Wie, że ostateczna Boża Prawda jest nieodparta. Teraz Izajasz, rozdział 11, wersy 10. Teraz niektórzy są świadomi, jest to sugerowane przez nauczycieli biblijnych, że księga Izajasza to jest praca więcej niż jednego proroka przynajmniej od rozdziału końca rozdziału 31. i została napisana przez proroka, który działał po wygnaniu Izraela i aż do powrotu z czasów niewoli babilońskiej ale chcę Wam coś, coś powiedzieć że ten rozdział, który Wam czytam rozdział XI tu już Izajasz przepowiada drugie rozproszenie i drugie zgromadzenie ponowne Izraela. I język, którego używa absolutnie nie może się stosować do niewoli babilońskiej i powrotu z niewoli babilońskiej. Od wersetu dziesiątego stanie się w tym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego. Teraz to ten fragment Starego Testamentu nazywa Jezusa y, korzeniem Isajego różdżką <ruszczką> Isajego to jest interpretacja Jego będą szukać narody i to wyznacza wszystkie inne narody zwrócą się do Boga przez Pana Jezusa teraz to się stało jest mało narodów dzisiaj na świecie w których niektóre osoby nie położyły swojego do zaufania w Jezusie a miejsce Jego pobytu będzie sławne i to miało oczywiście miejsce w służbie Jezusa tak właśnie było między innymi wtedy, kiedy Jezus wstąpił do nieba. I teraz werset 11 zwróćcie uwagę na słowo ponownie. I stanie się w tym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, z Egiptu, z Patros, z Etiopii, Elamu Shinaru, Hamatu i wysp na morzu. Etiopia to jest Afganistan, Shinar to jest Babylon, lub wszystkich kontynentów wysp na morzu. I to definitywnie nie wypełniło się po powrocie z Babilonu. Więcej Izajasz powiedział werset 12 i wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy z gramadzie z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I teraz pamiętajcie, że. W pierwszym rozproszeniu byli rozproszeni jako dwa oddzielne królestwa, Izrael i Juda, które walczyły ze sobą. Ale ten werset mówi, że kiedy zostaną zgromadzeni na nowo, już nigdy nie będą oddzielnymi królestwami, ale będą jednym wielkim królestwem ludu Izraela. I to zostało spełnione. Bardzo ciekawe tylko parę godzin przed y, oficjalnym ogłoszeniem legalności państwa izraelskiego ten prowizoryczny rząd nie zdecydował się na to jaką obrać nazwę kraju ponieważ wszystko było tak szybkie że po prostu to im ubiegło i jedną z nas, która była poważnie rozważana była Judea ale ostatecznie wybrana została nazwa Izrael ponieważ nazwa Judea spowodowałaby znowu podział dalej dalej jest napisane i Polecą na zachód na zbocza filistyńskie. Razem będą łupić synów wschodu, na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. Bardzo ciekawe. Zauważmy to, że w tym proroctwie Edom, Moab i Amonici są oddzielnymi narodami w tym rejonie. Na nowo, to samo jest prawdą. Powiedziałbym, że aż do środka, do tego środkowego fragmentu wersetu 14, wszystko zostało już wypełnione. To jest długa droga. Jak Izaja 43, Wersety 5, 6, 7 Te wersety są konkretnie powiedziane o Izraelu. Nie bój się, mówi Pan, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo, a z zachodu zgromadzę Cię. Powiem do północy, wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przeprowadź moich synów z daleka, a moje córki z krańców ziemi. Są cztery y, y, y, kierunki kompasu, każdy oddzielny i zauważcie, że północ, ta północ obejmuje też Rosję, jest powiedziane wydaj. Nie możesz ich zatrzymać. I moje przekonanie jest, jeżeli Bóg mówi poddaj się, Rosja się podda. Ale jest to ciekawe, kiedy studiujesz każde słowo które dotyczy tych czterech kierunków geograficznych jak bardzo konkretnie to mówi o charakterze tych kierunków o tych krajach które tam są teraz Jeremiasz rozdział 30 przypuszczalnie najbardziej kompletny obraz ponownego zgromadzenia Izraela 30 rozdział Jeremiasza Werset od wersetu drugiego. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do Ciebie w Księdze. Innymi słowy, zrób konkretny zapis, ponieważ przyjdzie czas, kiedy będziesz się musiał zastosować. Bo idą dni, mówi Pan, że odmienił los Mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i zgromadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem im ich ojcom, aby ją posiedli. Ale to jest ostrzeżenie. Te słowa wypowiedział Pan odnośnie Izraela i Judy, ale tak, mówi Pan. Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. Pan ostrzega, że ten powtórny, to powtórne zgromadzenie nie będzie w warunkach pokojowych, ale w ciągłym napięciu. Jak, pra, jak prawdziwe to jest? Prawdziwe czy nie? Nikt nie może temu zaprzeczyć, tak Biblia mówi. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak urodzącej? Bóg mówi, że tak się stanie, a oblicze wszystkich zbladło. Najgorsze dopiero tej nadejdzie. Będzie sytuacja takiej agonii i takiej presji, że Żydzi staną twarzą w twarz z faktem, że jest tylko jedna możliwa pomoc i to jest Bóg. Chcę być naprawdę współczujący w tym. Słuchałem naszego przewodnika w Masado, który czytał przemówienie Rigaela. Jadina, To było piękne przemówienie, ale to, co powiedział, jedyna rzecz, której możemy ufać, to nasz własny duch. Wierzę, że Bóg także w tym skonfrontuje Izraela. I wszystko, co stało się w historii, ma ich doprowadzić do momentu, gdy jedyną drogą ich ufności będzie Bóg. werset siódmy biada, gdyż wielki to ów dzień żaden do niego niepodobny jest to czas utrapienia dla Jakuba i wierzę, że to jasno zgadza się z tym uciskiem, o którym mówił Royal. ale jest napisane jednak będzie z niego wybawiony nie z niego ale w nim Jeremiasz 31 werset 7 i dalsze Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem Wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów Zwiastujcie i i mówcie Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela I to jest mowa o także y, narodach, y, poganach, którzy identyfikują się z tym, co robi Bóg Oto zgromadzą ich z ziemi północnej, sprowadzą ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienni, rodzący razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Przejdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do stromieni wód drogą prostą, na której się nie potkną gdyż ja jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie słowa Pana, narody, to są poganie. I zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, każda część ziemi. Ja miałam przywilej nauczanie w ostatnich latach na Jamajce i Nowej Zelandii i Bóg prowadził mnie, abym uczył o tych rzeczach i powiedziałem tym ludziom, Także Jamajka i Nowa Zelandia, dzisiaj to pismo wypełniło się w waszych uszach. Dokładnie, narody z krańców ziemi cieszą się i to jest dokładne wypełnienie tego, co Bóg tu powiedział. Jeżeli kiedykolwiek byłem świadomy autorytetu Bożego namaszczenia nade mną, to było w tamtym momencie. Byłem pewny, że byłem Bożym mówcą dla tych wysp prowadzącym ich uwagę do Bożego Słowa a co to za słowo? ten kto rozproszył Izraela zgromadzi go i w będzie jak pastor swojej trzody i znowu dla mnie jako logika, jest to nie do przyjęcia, że jedna połowa jest prawdą, a druga nie jeżeli Bóg rzeczywiście rozproszył Izraela, to jedynie mogę konkludować, że znowu go zgromadzi. Dla mnie wszystko inne jest śmieszne. Jest tak pewne w hebrajskim języku, że zastanawiające. Kto rozproszył Izraela? Ten, kto go rozproszył, ten go zgromadzi na nowo i będzie go utrzymywał w jedności, chronił ten sam rozdział w 27-28 Oto idą dni, mówi Pan, których obsieją dom izraelski i dom ludzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sadzić, mówi Pan. Znowu, poza wszelką dyskusją w mojej opinii, Bóg uczynił pierwszą rzecz, tą złą rzecz, bez wyjątku i nic, niczego nie pominął. To samo zrobi z następną rzeczą, dobrą rzeczą. Jeremiasz 32, werset 37 do 42. Muszę się spieszyć. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu i sprowadzą ich znowu na to miejsce to miejsce to jest właśnie centrum tego poselstwa czyli Jerozolima. i sprowadzą ich znowu na to miejsce sprawę, że będą mieszkać bezpiecznie będą moim ludem i ja będę ich Bogiem dam im jedno serce i jedną drogę, abyśmy nie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dla dobra ich dzieci po nich 40. werset. I zawrę z nimi wieczny przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić. 41. będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Bożych ludzi. 42. jeszcze raz znaczący, gdyż tak mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wielkie dobro, które im zapowiadam nie wierzę, że muszę to rozpracowywać. Po prostu jeżeli Bóg przez dziewiętnaście wieków to zło sprowadzał, ani jednej rzeczy nie pomijając, to nawet niewierzący, który nie zna prawdy Bożej, nie będzie miał innej konkluzji aniżeli to, że Bóg wykona też resztę tego, co zapowiedział. Dla mnie ja nie jestem Żydem, ale ja wierzę w jasne fakty. Nie próbuję przekręcać rzeczy tak, żeby mi się podobały, ponieważ mam już ponad 60 lat i wiem, że to nie działa. Możesz mieć swoje marzenia i pragnienia, ale czy to działa, czy to tak jest? Wszyscy z nas muszą stanąć twarzą w twarz z faktem. Do jakiejkolwiek denominacji należymy, to jest prawda. Tak właśnie Bóg to uczyni. Dam Wam inny werset. Księga Ozaasz, rozdział trzeci, werset 3 i 4, 4. 3 do 5. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez posągu, bez ofodu i bez terafów. Teraz. Kiedy te słowa były wypowiedziane, to dzieci Izraela miały wszystkie rzeczy, o których tu wspomniano. Mieli króla, księżąt, ofiarę, efody, czyli oznakę kapłaństwa. I miały ter terafy, czyli oznakę Bożego Domu. Ale well, the... Ozajasz mówi, przez wiele dni będą bez tych rzeczy. Mm. I są bez nich przez 19, mm. 19 mm. wieków. Ale trudno jest, trudno było nawet pomyśleć, stworzyć myśl w czasach Ozałasz, że coś takiego może się wydarzyć. I potem Bóg, Bóg dalej mówi Potem synowie Izraela się nawrócą I znów będą szukać Pana swojego Boga I Dawida swojego Króla I teraz muszę dalej Szybko iść Żeby jak najlepiej wykonać moją pracę Cztery stwierdzenia O procesie odnowy Chcę dać Wam tu duchowe wskazówki Które się stosują do wszystkich tych rzeczy Jeremia 16 rozdział i prawdopodobnie w tej chwili zranię uczucia niektórych Żydów, choć nie chcę ich ranić, ale Biblia nie zwraca uwagi na osoby. Jeremiasz 16.14. Dlatego do idą do niej, mówi Pan, że już się nie będzie mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził. Synów Izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził Synów Izraelskich z ziemi północnej i ze wszystkich ziemi, do których ich wygnał i zgromadzał ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. O, o co tu chodzi? I ludzie Izraela w tym czasie, o którym tu mowa, nie będą już mówić o księdze Eksodus jako o swoim wielkim wyzwoleniu. Będzie drugi Eksodus. Nie tylko z Egiptu, ale ze wszystkich narodów, gdzie Bóg ich rozproszył. I myślę, że my żyjemy w czasach tego Eksodusu. Mój osobisty... To jest mój osobisty sąd, którego nie będę wymuszał na Was, że w ostatnich 17 latach tak dramatyczny i wielki cud nie istniał na Ziemi jak Nexodus. Jest to ogromna ilość ludzi i prawie ze wszystkich narodów na Ziemi. I te indywidualne cuda, które miały miejsce, są niezliczalne. Nikt nie może oszacować ich liczby teraz Bóg mówi, jak to się stanie werset szesnasty oto ja poślem po wielu rybaków, mówi Pan i ci ich wyłowią a potem poślem po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze, na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych nie myślę, że muszę dalej czytać mówiłem w zachodnim Berlinie parę lat temu Mówiłem o grupie Niemców, do grupy Niemców o znakach zbliżania się końca wieku. Jednym z nich było zgromadzenie ponowne Izraela. Doszedłem do tego wersetu i mówiłem przez tłumacza i wiecie, kiedy się mówi przez tłumacza, to jest tak, jakby prowadzić ciężarówkę. Nie można szybko zmienić kierunku. I Zobaczyłem, że zmierzam gdzieś drogą w dół i mówię, drogi Boże, gdzie ja idę? Ponieważ zacząłem mówić o tych wersetach. I wiecie, że Niemcy są bardzo wrażliwi. Oni oczywiście mają do tego powody. Powiedziałem, jak ja to zastosuję bez ranienia ich? I kiedy szedłem dalej, a tam było około 500 osób, to oni byli zupełnie cicho. Gdyby spadła kropla wody, to słyszałbyś. Powiedziałem, to są ludzie, którzy, których to dotyczy. Powiedziałem, jesteście wszyscy świadkami że wszystko, co jest napisane w tych wersetach stało się a wasze oczy to widziały I ja nie obwiniam nikogo ale nie myślę, żeby tamtej nocy była tam choćby jedna osoba, która kłóciła się z tym, co mówiłem jest prawda taka, że najpierw pośle po rybaków i ci ich wyłowią, a potem po i ci ich upolują i to jest bardzo dla mnie jasne od 1929 roku to się zaczynało dziać rybakami byli syjoniści rybak bierze przynętę i przyciąga ofiarę i to się działo, ten syjonizm przez Europę przeszedł i syjoniści mówili, ludzie, Żydzi, wyjdźcie szybko, dopóki, dopóki możecie. Niektórzy usłuchali, a wielu nie usłuchało. I kiedy rybacy wykonali swoją pracę, to przyszli myśliwi i ci literalnie ich upolowali na każdej górze, na każdej, w każdym lesie i wszędzie. Czy możecie zauważyć, zauważyć, że Biblia jest prawdziwą księgą? Ona nie kłamie. Ona mówi prawdę. Jeżeli jej nie lubisz, sugeruję, że lepiej przestaw się. To Biblia nikomu nie schlebia. Ani Żydom. To pokazuje dokładnie ich błędy. Także nie pochlebia poganom, Brytyjczykom, Amerykanom. To po prostu mówi jak, mówi jak jest. Spójrzmy na no dwudziesty rozdział Księgi Ezechiela od wersetu 30. Właściwie, właściwie werset 22. drugi i na pewno nie stanie się to, co Wam na myśli przychodzi, gdy mówicie chcemy być jak inne narody narody pogańskie, gojen w języku hebrajskim jak plemiona innych ziem służąc drzewu i kamieniowi i nie, nie wiem, czy jesteście świadomi, że pod koniec XIX wieku, szczególnie w Niemczech, ale także w innych narodach, był silny ruch pomiędzy Żydami, którzy mówili, przestańmy być Żydami. Tylko cierpimy prześladowanie z tego powodu. Straćmy wreszcie naszą tożsamość. Pomieszajmy się z narodami jeżeli konieczne, ochrzcimy się. Cokolwiek chcą, zróbmy, ale straćmy naszą tożsamość żydowską. Bardzo silny ruch. Rzeczywiście był to... Był taki przypadek we Francji, szczególnie we Francji, który upewnił większość Żydów, że to nigdy nie będzie działać. I to w pewnym sensie doprowadziło do Obecnego podziału w państwie żydowskim. Ludzie chcieliby, ale to nigdy się nie stanie. I teraz słuchajcie, co Bóg mówi. Jaką żyw, mówi, że mocny Pan, zaiste będę królował nad Wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości, i wyprowadzę Was spośród ludów, zgromadzę Was ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę Was na pustynię ludów. Jest inna, inne potwierdzenie, Bóg ma umówiony czas z Izraelem. I teraz ja nie wiem dokładnie, gdzie jest to miejsce, ale na pewno Bóg mówi, że ma swoje umówione miejsce z Izraelem na pustyni. I On tam ich prowadzi, do tego miejsca. Zaprowadzę Was na pustynię ludów i tam będę się procesował z Wami twarzą w twarz. Pozwólcie coś powiedzieć. I za Bóg mówi, Izrael jest moją chwałą. Jest moją chwałą, nie oddam nikomu innemu. Jestem przekonany, że kiedy dojdzie do nawrócenia się Żydów do Boga, to Bóg to zrobi sam. Nie będzie tam misjonarzy, nie będzie tam kaznodziejów. Nie wiem, czy słuchaliście. Czy słuchaliście kiedykolwiek historii Józefa? Jest to obraz też życia Jezusa, najpiękniejsza chyba z historii Stałego Testamentu. Odrzucony przez swoich braci, rzucony do studni, sprzedany jako niewolnik, a potem pojawia się jako rząd co Egiptu, który wyzwala swoich braci. Kiedy byli w okropnej potrzebie, nie mieli nikogo, do kogo mogli się zwrócić, to wtedy Józef był ich bratem, okazał się ich bratem. Jaki obraz? I widzicie, jak Józef manipulował okolicznościami, doprowadził ich do momentu, kiedy ubijeli się przed nim. I potem mówi. Józef nie wytrzymał więcej i wyprowadził wszystkich Egipcjan na zewnątrz i powiedział swoim braciem ja jestem Józef i tak właśnie wiem, że tak będzie w moim duchu będzie czas, kiedy nie będzie żadnych pogan a Jezus powiedział do Izraela może mogliście mnie nie rozpoznać ale ja was kocham to są That's ślady true, true. Krzy, gwoździ It's na true. moich rękach. I y, jak jest powiedziane w wersji King James, zapytają się, cóż to za rany na twoich rękach? A ja odpowiem, to są rany, które zadali mi moi przyjaciele. Ale piękną is the rzeczą jest. Jest to słowo przyjaciele, to są ci, którzy mnie miłowali. Nie, nie ci, których ja kocham. I jest to piękna rzecz, że po dwóch tysiącach lat niewoli Jezus powie: Ja wiem, że naprawdę mnie kochacie. Czy kochacie Boga? Czy nie jest to tak, jak zawsze bywa z miłością Bożą? Kiedy ona się objawia, nie ma żadnego oskarżenia, nie ma żadnego załamania. Tylko Bóg mówi, Wy zrobiliście coś złego, a ja odwróciłem to na stronę dobra. Słuchajcie historii Józefa. Ja. Ja po prostu nie mogę, nie potrafię czytać tej historii inaczej, jak tylko płacząc, jak dziecko. Jest ona dla mnie tak istotna i żywa. My próbowaliśmy, próbowaliśmy z żoną czytać razem tę historię, ale nie mogliśmy czytać, po prostu zaczęliśmy płakać. Teraz powróćmy do Ezechiela, dwudziesty rozdział, 30, werset 36. Jak protestowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami protestował. Bóg umówił się z Izraelem. I werset 37 I każę wam przejść pod rózgą i dokładnie was przeliczę. To jest obraz pasterza, który zgromadza swoje owce w owczarni. On musi sprawdzić, że każda jest jego, więc bierze laskę, sprawdza każdą owcę, podnosi laskę, przechodzi za owca. I Jezus każdego pojedynczo przepuści pod tą laską. I potem oni wejdą pod przymierze. Pozwólcie, że Wam powiem, przyjaciele, to jest też poselstwo dzisiaj dla kościoła. Pasterzy. Pasterz y, na nowo przywróci swój autorytet i znowu on policzy ich, kiedy przejdą pod laską w psalm 23 Dawid mówi twoje, Twoja laska i twój kij mnie pocieszają i zauważcie, że te słowa kij i laska one omijają gniew one dają dyscyplinę i Bóg na nowo zgromadzi tą niezdyscyplinowaną rzeszę chrześcijan i, i powie umówiłem się z wami przyjdźcie przejdźcie pod laską i wejdźcie w przymierze w pewnym sensie jest to związanie i ja także pod nim jestem jest inny obraz w Ezechiel, Ezechielu 37 kiedy kości łączą się znowu razem to jest dla charyzmatyków. Czy widzicie już tych ludzi, którzy tak obijają się i trzaskają, jak te kości? Ja mówię językami, ja wypędzam demony. Ja mam wizję. Ale to są tylko kości. Widzicie, jaka jest Boża ostateczność zgromadzenie zgromadzenie w dyscyplinie ponieważ potrzeba trzech kości aby utworzyć moje ramię przedramię i kość ramieniową wiecie, że jestem y, asystentem pielęgniarstwa po drugim roku możecie być kośćmi które tak trzaskają jedno o drugie i nic więcej. Zrób, I nic nie zrobicie. Ponieważ trzeba trzech kości połączonych stawem razem, aby stworzyć ramię. I potem resztę ciała tak samo. To, co większość charyzmatyków nazywa wolnością, to jest bezprawie. Nie ma to nic do czynienia z, z prawdziwą wolnością. A wiecie, czym jest prawdziwa wolność? Jest możliwością wykonania woli Bożej. To nie jest wolność, aby robić, co się chce. To jest... To jest tak, przy okazji, jak powiedziałem, Biblia nikomu nie schlebia, nawet charyzmatyką. I teraz... Ostatni werset, werset 38. I jest spośród Was opornych. Czy znacie jakichś opornych charyzmatyków? Znacie? Wiecie, co ja wierzę, że Bóg zrobi? Bóg odłączy ich. On ma swoje sposoby, nie wiem, jak to zrobi, ale nie będzie w niebie błótawników. Ktoś powiedział, że niebo byłoby gorsze od piekła, gdyby tam byli buntownicy. To jest prawda. Możesz wytrzymać niebo, jeżeli twoje serce jest w buncie i opozycji do Boga. Nawet niebo nie będzie dla ciebie wystarczające. Będziesz poza swoim miejscem. Ja wyłączę spośród Was opornych odstępców i teraz słuchajcie. Wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą I poznacie, że ja jestem Pan. Dla jak wielu ludzi tak się stało? Dla sześciu milionów. Jeżeli nic nie mówi Ci, że Bóg musi być brany poważnie, to to powinno Ci powiedzieć. Żyd, charyzmatyk, protestant, katolik, poganin, cokolwiek. Nie ma różnicy. Co Bóg powiedział, On to uczyni. Dobre albo złe. Dwa fragmenty i zakończymy. Ezechiel 36. Poczy przeczytam to, po prostu nie, nie czytajcie tego. Ezechiel 36, od wersetu 19. To mówi o Izraelu. I rozproszyłem ich wśród narodów i zostali rozsiani po różnych ziemiach. Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. A kiedy przybyli do narodu gojen, Goyen, Bogan, gdziekolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana, musieli wyjść z Jego ziemi. On powiedział, Bóg powiedział do nich, wy Żydzi, wprawiali, wprawialiście mnie w zakłopotanie. Uważaliście się za, ludu, la, za lud Pana, ale nie reprezentowaliście mnie takim, jakim jestem. Przynieśliście wstyd i zakłopotanie Mojemu imieniu I werset 21 Przedeż żalni było Mojego świętego imienia, które znieważył dom Izraelski wśród ludów, do których przybył Co Bóg uczyni, nie uczyni dlatego, że zasłużyliśmy na to, czy to Żydzi, czy Poganie On to uczyni dla chwały swojego imienia tak więc powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny pan, nie działam ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę moje święte imię znieważonych wśród narodów, bo znieważyliście je pośród nich i poznają ludzie, że ja jestem pan, mówi wszechmocny pan, gdyż na ich oczach okażę się święty wśród was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 Wielu ludzi mówi, że Żydzi nie zasługują na to, żeby wrócić, ale oni nie wracają dlatego, że zasłużyli, ale dlatego, że Bóg temu się poświęcił. Ale zawsze pamiętajmy, przyjaciele, że żaden z nas nie zasługuje na Boże Miłosierdzie. Gdybyśmy zasługiwali, to y, gdyby Bóg uczynił według tego, na co zasługujemy, to starłby nas teraz. Mówimy o Bożej łasce, która jest wolna i ponad nasze możliwości. Werset 26 I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i uczynił z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I Zechiel był Żydem, nie był antysemitą. Pamiętajcie cieszę się, że ja nie muszę tych słów mówić ja po 20 latach w 1968 roku przyjechałem do Izraela i widzicie zdałem sobie sprawę w moim duchu że Bóg zaczyna da dawać im serce mięsiste i odbierać serce kamienne nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę ale 40 lat temu gdy mówiliście Żydom o imieniu Jezusa, to oni obrażeni odwracali się od Was. Co za zmiana się naddarzyła? Widzicie, nawet żydowscy przewodnicy, którzy oprowadzają wycieczki, oni mówią o Jezusie. Oni są nawet bardziej zorientowani w temacie niż większość chrześcijan. To jest cudowna zmiana sama w sobie i to jest związane z tym dalej, co się ma wydarzyć. Werset 27 Mojego Ducha dam do Waszego wnętrza i będziecie postępować według moich przykazań i moich spraw Będziecie przestrzegać. I wiecie, jaki jest największy błąd i grzech Izraela? Oni próbowali wypełniać wszystkie prawa i przekazania bez Ducha Świętego. A Bóg mówi, bez mojego Ducha nie możecie moich przykazań wykonywać. Teraz werset 37, 37. I tak mówił Wszechmocny Pan, o to jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić. Pomnożę u nich liczbę ludzi jak owiec. Czyż to nie jest niesamowite? I jest niesamowite. Bóg mówi, ja dam się uprosić, ja zgromadzę ich na nowo, ja odnowię ich. Ale jest też niesamowite to, co Bóg mówi, ale będą musieli poprosić mnie, abym to uczynił. To jest piękna równowaga między wolną, wolną, a przeznaczeniem. Wiele razy to jest prawda w naszym życiu. Bóg mówi, ja to uczynię, ale Ty się musisz modlić. To jest prawda wiele razy, wiele razy o nas. Moje, mój cud jest już gotowy, ale Ty się modl. Wiele aspektów Bożej woli zależy od naszych modlitw. <śmiech> teraz ostatni werset dziękuję za cierpliwość bardzo piękny Jeremiasz rozdział 18 jest to wizja, którą Bóg dał Jeremiaszowi w domu garncarza byłem trochę rozczarowany, że będą w Hebronie nie byliśmy w domu garncarza kto z Was był kiedykolwiek u garncarza? Well, it's, uh, it's to, be arranged, to jest coś, see, co musi być zaaranżowane. To jest biblijne, biblijne garncarstwo. I y, ta pracownia garncarza jest modelem. <coughs> On ma takie koło, które y, pracuje podobnie jak ta, ten pedał w starej maszynie do szycia. I to koło zaczyna się obracać do góry. On bierze naczynie do swoich rąk i on po prostu tworzy to naczynie, kształtuje je poprzez zastosowanie nacisku w różnych miejscach tego, tej gliny. I w ten sposób zmienia się kształt naczynia. I zauważcie, to jest przez zastosowanie nacisku na powierzchnię. I powiem wszystko, co jest prawdą o Izraelu, jest już prawdą o każdym z nas osobno. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści, wejdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a on pracował w swoim warsztacie. <coughs> A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny nie udało się, nie był właściwy kształt, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mi słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan, oto jak glina w ręku garncarza, tak, wy jesteście w moim ręku w domu Izraela. Teraz wierzę, że to jest bardzo prawdziwe. Ponieważ pierwszy raz, kiedy Jeremiasz patrzył, to garncarz trochę zepsuł to naczynie. Ale nie poddał się. Wymyślił drugi raz inny wzór tego naczynia. I Bóg mówi tak jak Bóg czyni to z tym naczyniem, tak ja to zrobię z domem izraelskim. Za pierwszym razem naczynie był, naczynie zmieniło się w samą glinę ale Bóg nie poddał się i mówi jeszcze raz to naczynie tak ukształtuje, jak sam chce. I to właśnie teraz czyni. Jeżeli w, moj, w swoim umyśle możecie przypomnieć sobie wydarzenia ostatnich 30 lat w Izraelu, to będziecie widzieć jedną podstawową zasadę. Bóg kształtuje narody przez zastosowanie nacisku i jedynie naciski są w stanie zebrać ludzi razem i tu narodzenie narodu w pewnym okresie czasu jest spowodowany tym naciskiem, który garncarz wywiera. Teraz, przyjaciele, to jest prawda o każdym narodzie. To jest prawda o, o mężczyźnie, kobiecie lub dziecku. Bóg przemówił do mojego serca parę lat temu i mu powiedział tak, nie pozostawiaj tych ludzi tylko z ogólną lekcją dotyczącą Izraela. I ja wiem dziś wieczorem, że są tu pewne naczynia, które zmieniły się w ręku garncarza w glinę. Twoje życie nie przebiegło takim, taką drogą, jaką chciałeś. Mogłeś mieć gorzkie, nieszczęśliwe małżeństwo. Możesz mieć zupełną pustkę w swoim życiu. Możesz patrzeć z gorzknięłością w sercu i życzyć sobie, żeby to się nigdy nie zdarzyło, co się stało. Powiem Wam przyjaciele żal jest bardzo negatywnym, niebezpiecznym uczuciem. Jest niszczący. I mówię wam dzisiaj z serca garncarza, że ten garncarz może na nowo to naczynie ukształtować. To naczynie na nowo. Jeżeli zwrócicie się do niego bez ograniczeń, położycie swoją, swój bunt, swoją zgorzkniałość i powiecie Panie, oto jestem. Weź mnie takim, jakim jestem, takim naczyniem i uczyń mnie takim, jakim chcesz, żebym był. Skłonicie swoje głowy na chwilę? Wiem, że musi być tu przynajmniej choć jedna osoba, która jest glinianym naczyniem, i Bóg mówi dzisiaj: Powiesz jeszcze raz ręce karmcarza. I może wydaje Ci się, że nie chciałbyś, boisz się tego, ale jeżeli w tym momencie czujesz takie ponaglenie ducha, to powiesz siebie bez ograniczeń ręką ga, ręką garncarza chcę abyś bardzo cicho stał tam gdzie jesteś niech Cię Bóg błogosławi poczekam chwileczkę jeszcze po prostu wiem Mogę Ci obiecać od Boga, że On zatroszczy się o Ciebie. Teraz Ci, którzy stoją, niech pozostaną stojąc, ponieważ będę się o nich modlił. To Cię nie będzie kłopotać. To jest po prostu... Możesz się czuć fizycznie gliną, emocjonalnie gliną. Wierzę, że dzisiaj mogę Ci obiecać, że Bóg na nowo cię ukształtuje. Wierzę, że. Nie miałem w ogóle planu w ten sposób konkludować dzisiejszego wykładu, ale Bóg zmienił kierunek mojego wykładu dzisiaj. Proszę brata Roya, żeby wyszedł ze mną i modlił się naprawdę wierzę, że masz serce pasterza a niektórzy, którzy to są zgromadzeni należą do Twojego pastwiska będziemy modlić się dzisiaj o Was i oczekujcie to jako zmieniającą życie transakcję z Bogiem Ojcze dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną miłość. Współczucie i miłosierdzie Dziękujemy Ci, że jesteś garncarzem A my jesteśmy gliną Panie, każdy kto stoi Teraz w sercu Oddajemy się Tobie Oddajemy się w Twoje garncarskie ręce Modlimy się, aby od tego wieczora Abyś wziął zupełną kontrolę nad naszym życiem Odnowił nas Odnowił te lata, które straciliśmy. Ojcze, uczyń to na Twoją chwałę, Twoje miłosierdziu w imieniu Jezusa. Amen.